Dobry wieczór, witamy pewnie ku waszemu zaskoczeniu na 13. odcinku podcastu portalu Wiem.pl. A w zasadzie to odcinek pierwszy, bo zmieniliśmy nazwę naszego podcastu. Wcześniej nazywaliśmy się Wecast, a teraz poszliśmy po rozmowę na głowę i wymyśliliśmy zupełnie nową, wspaniałą, odjechaną w kosmos nazwę. Ta nazwa to Słuchowisko, pisane ty przez dwa... Ty dnia. uważasz, że ona jest taka fajna i w ogóle... No ale ma w środku i... I łączy się z, ze słuchowiskiem. Jest bardziej płynna. Bo, bo Wikas był wymuszony, tak? Nie, Wikas był fajny. Ja bym nazwy nie zmieniał, ale to wasz podcast. Ja Dobrze, jestem to... tylko gościem. W każdym razie nazwę zmieniliśmy. Jeżeli wam się nie podoba, możemy oczywiście wrócić do starej. Jak coś, to napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie. No nie było nas całkiem długo, musimy przyznać. Ostatni podcast ukazał się, ukazał się 25 maja 2010 roku, czyli to, są, to jest chyba, jeżeli dobrze liczę, jakieś 8 miesięcy, ale na szczęście, na szczęście udało nam się w końcu zebrać, jak widzicie portal w końcu Bez trochę, na udało nam się trochę ruszył. Mimo, że nasz kochany admin miał też się pojawić na podcaście, uwielbiamy przez was Wojnar, nie chcę, coś mu wypadło, ale miejmy nadzieję, że pojawi się za tydzień. Jeżeli zostawicie jakieś komentarze motywujące, to pewnie z wielką radością na tym podcaście kolejnym się zjawi. Natomiast teraz rozpoczynamy numer trzynasty i w związku z tym, że jeszcze się nie przestawiliśmy, a już się trochę powypowiadaliśmy, to pora nadrobić tę zaległość. Ja jestem Dud i ze mną są po kolei, przestawcie się. Łukasz. <laughs> Ale nieśmiało. No, proszę. Już się nie wyrywajcie. tak. odwodowcy ty powiem wszystkich przedstawić. No właśnie. Właśnie. A... No. My o, tylko padłem już sprawy. No dobra. To tak, to w takim razie zacznę tak nietypowo. Bo zacznę od Nika, który jest od środka jako drugi, czyli, czyli Łukasz, Łukasz SA. Zwa, znany wam już z poprzednich nagrań. No, witam, witam. Jest również. Kamil Kwiaton, czyli Zibek. Nasza największa gwiazda post podcastingu. Tutaj proszę o owocje i fanfary. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I teraz on dylemat, bo albo przedstawię gościa specjalnego, którego już znacie, a gości z reguły przedstawia się na końcu, albo przedstawię nową osobę. Na no ja poczekam. Kolejną osobą, trzecią jest Silver Mi. No się ma, witam wszystkich. Czy, a czemu nie godz właśnie tak się chciałem tego spytać? Słucham? Tak. A czemu nie Gold mi, tylko Silver? <głos> <głos> czemu, <głos> nie to platinum? Tak... czemu nie Platinium? nie Bo to mnie tak właśnie zastanawia. Możesz to wyjaśnić no. u nas, zdadzić? No od Silver to wyszło, wiesz, kiedyś słuchałem tego załetkę. Okay. Zadowolony jesteś, Tomek? Tak, jestem usatysfakcjonowany. W takim razie od razu się przywitaj. Witam wszystkich to Boże, serdecznie. Powiedz skąd jesteś? I zapraszam wszystkich na blog gdzie razem z Łukaszem i z Dudem prowadzimy go, ogrywamy. Także zapraszam bardzo serdecznie, gdy jak na poszła. Aha, i jeszcze tego za linkę strzelę na koniec, że Tomasz Doktorski jest użytkownikiem roku 2007 na, na Wicenter. Ale więc, jestem. Więc niewątpliwie to jest dosyć duży autorytet w kwestii Wii. Tak, ja tu jestem. Nie ma Wii, a już od dwóch lat, ale. trzymam... No to w takim razie pora przejść do konkretów. Mamy dwa kąciki dla Was, standardowe, jak wcześniej. Było nic, nic w tej formule naszego podcastu, nie zmienialiśmy, bo uznaliśmy, że nie było sensu. I... Chciałem zmienić, ale mi nie dali, także to... Ale kto wie, co będzie za tydzień. Oczywiście wszystko zależy od Was. Tutaj ponownie. W każdym razie na początek kącik newsowy. Mamy pięć newsów, czy sześć nawet wybranych. Najpierw pierwsza wiadomość, która nam zainteresowała to Night of the Sacrifice, czyli nowy horror, który zmierza na Wii. Ostatnio pokazał się nowy trailer i obejrzałem go i przyznam wam, że mimo, że z początkowo byłem dosyć sceptycznie nastawiony do tej gry, zwłaszcza po tym filmiku z tą aktorką popularną, podobno japońską, która Co udawała, jaj. że uważała, tak udawała, że się boi tej gry. To wyglądało trochę żałośnie, ale ten nowy zwiastun jest bardzo... Nie znasz się na japońskiej kulturze i nie rozumiesz. Jest hmm. bardzo klimatyczny y i faktycznie wygląda na to, że gra może straszyć, mimo że nie wiemy jeszcze do czego będzie wykorzystywany balans board, bo to ma być by e, jakieś gry. Dochodzenia. dochodzenia. Aha, dochodzenie. <śmiech> nie <śmiech> wiemy, wróćcie <Dochodźcie>, roku. <śmiech> Dziękuję za poprawkę, Łukasz, To było bardzo szlachetne z Twojej strony. Ja jestem geniuszem dziennikarstwa, no. Okej, okay, mi, się, mi się gra, podoba, mamy nadzieję, że pojawi się w Europie, bo na razie tylko jest te premiery na Japonię. To jakoś koniec marca. A jak ja uważacie? Też się czekacie? Nie, po, nie pojawi się w Europie. Po 7 kwietnia. No. Dobrze, ale załóżcie, że nawet się nie pojawi, to co, co oni uważacie? Czy podobnie jak ja wam się spodobała? No, czy to jest takich wiele nauizmów o tych nastolatkach japońskich, którzy weszli do nawiedzonego domu i muszą z niego uciec, bo ich goni mała dziewczynka w czartych włosach? Znaczy na, pewno, by... na pewno, dużo, dużo, pewno Bo... Fatal Seren się a, pojawi. Zapowiedzia... Zapowiedziany jest nowy. No to ale to fata jeszcze fata... od a, perspektywa. Ale na no pewno i... dużo tych horrorów się pojawiało. Na UI też były huszne zapowiedzi dosyć i one fajne wyglądały na trailerach, ale z reguły wychodziły z tego krapy same. Yy, ale akurat w tym przypadku wydaje mi się, że, że po tym co widać to rzeczywiście gra straszy. Mimo, że jakoś graficznie to nie jest powalające, to mam nadzieję, że coś z tego fajnego wyjdzie. Gra a, a grafiką Klimat, czyli... a straszy. Słucham, Klimat, grafiką straszy. Ale to jest swój, pamiętaj. Nie, no pamiętam, bo no, ty tak mówisz, że Ale nawet ta, ta grafika może nie jest jakoś najlepsza, ale tak jak powiedział Cirwe, to klimatem z całą pewnością to rekompensuje. Nie dociągnięcia warstwy technicznej. A czy dla mnie to choroby tak w sumie growe, to już się nie liczą, bo tam już nic nowego w sumie nie można wymyślić. Także mier klimaty, a takie agrowe choroby już nie nie mają się. A w Memories grałeś? Grałem na PSP. I to, nie na PSP no? Go. Go, PSP Go. No nie, no. Normalna gra, no. Mówię, jakoś takie horrory mnie nie, mnie nie kręcą. Za stary już jestem. No to Tumek się z tobą zgodza. No dokładnie. To czekamy wiesz, na ewentualne, ewentualne e, przen przenosiny gry do Europy. Może zobaczymy jak to wyjdzie po recenzjach pierwszych po wynikach sprzedaży, jeżeli będzie, będą one dobre, to pewnie wydawca postanowi przenieść grę poza granicę kraju kwitącej wyśni. A teraz przechodzimy do kolejnej gry typowo japońskiej, czyli The Last Story i o niej opowie Wam Silver Me, który z tego wiem mocno na nią czeka. I ostatnio pojawił się dosyć interesujący dla nas Europejczyków news, o którym właśnie Wam Silver powie. Tak, no właśnie ostatnio dosyć mocno było słychać, że The Last Story jednak nie wyjdzie u nas w ogóle na zachodzie, czyli również w Stanach Zjednoczonych. Otóż mamy newsa, to jest nieprawda. Gra wyjdzie, po prostu nie wiadomo jeszcze kiedy. Cały problem rozpoczął się od wywiadu z panem Miartonem z Nintendo UK, który wypowiedział się, że Nintendo nie ma na razie planów wydania gry na zachodzie. Przy czym wszyscy zinterpretowali to w ten sposób, że skoro nie mają planów, więc gra nie wyjdzie. Prawda jednak jest taka, że skoro nie mają planów, to po prostu nie określili jeszcze daty premiery i nie wyjdzie najprawdopodobniej już w tym półroczu. Dlaczego tak się stanie? Otóż problemem jest tutaj tłumaczenie, które w przekładzie na pięć języków w jakich musi być przetłumaczona gra na rynek europejski, zajmuje to po prostu dużo czasu. 12 tysięcy dialogów tyle konkretnie ma zawierać się w grze. Przetłumaczenie tego na pięć języków to jest naprawdę czasochłonne zajęcia. Jeśli wziąć pod uwagę, że w tym roku w Europie ukaże się Pokémon Black and White, ukaże się nowy Kirby, to naprawdę... No jest, jest, jest, jest, jest dlaczego czekać, no. dla czekać są, e, są powody dla, którego, dla których to opóźnienie będzie e, takie a nie inne ale gra się pojawi to jest ale pewne. wspaniale to tu to no. jest. jestem pod ogromnym wrażeniem to, to było rewelacyjne z twojej strony ale tak jak powiedziałem na początku ja wspomniałem, że nie bez powodu wnętrzyłem ciebie, żebyś o tym nie się powiedział bo z tego co wiem to dosyć mocną na grę czekasz może przysłumacz nam dlaczego Właśnie na The Last Story to tak Cię interesuje. Nie, samowicie. Hironobu Sakaguchi, no, no więcej nie trzeba mówić. No Buo Ematsu jeszcze dodam. Dla tych, którzy pamiętają, pamiętają stare Final Fantasy, to nie ma gry, na którą można by czekać bardziej w tym roku. Nawet na nową Zelda nie czekam tak bardzo, jak właśnie na The Last Story plus ewentualnie Xenoblade, które mam nadzieję, że też ukaże się w Europie. Ale to wiesz, wydaje mi się, że tak, tak mocno czekasz na tę grę, dlatego, że po prostu jesteś fanem Final Fantasy i tego typu klimatów, a dla osób, które za bardzo w tych, w tych klimatach nie siedzą, to myślę, że nie będzie niczym, niczym wyróżniająca się gra, jednak to jest pozycja dla dosyć hermetycznego środowiska, które no, interesuje się przede wszystkim JRPGami typowymi, a dla, dla takiego gracza z zachodu, który bardziej woli produkcje typu e, na przykład Dead Space 2 czy, czy, czy inne gry z zachodu, dosyć mocno promowane albo Call of Duty Black Ops na przykład e, no to ciężko będzie, żeby akurat ta gra stanowiła dla niego taką, takie, tak, takie drzwi do których, dzięki, dzięki którym będziemy przejść na te japońskie RPG ja właśnie, ja właśnie taką osobą jestem i mimo, że gra wygląda fajnie graficznie to jednak sama mechanika rozgrywki mnie odrzuca na tyle, że na pewno naprawdę podobnie w nią nie zagram. Na pewno nie kupię, nawet jeżeli okaże się jakimś wielkim hitem. Mechanika jest dosyć nietypowa w ogóle, jeśli chodzi o RPG, ale tak ogólnie wracając do tego ograniczonego środowiska, gracze, do których może być skierowana gra. Otóż tak niby jest, ale z drugiej strony miliony osób, które kupują kolejne części Final Fantasy udowadnia, udowadniają jednak, że nie jest to wcale takie ograniczone środowisko, że są miliony naprawdę ludzi, którzy czekają na zachodzie na tego typu produkcje. Zresztą w tym tonie wypowiedziała się ostatnio Nintendo Europe, stwierdzając, że, że rynek RPG na Wii stale rośnie. Jest to zresztą konkretny kolejny powód, dla którego ta gra również ukaże się i u nas. No a poza tym dla Story mam się ukazywać w zestawie swój, będzie sprzedawane, Też. więc może dzięki to jest... temu jakoś nie, nie ten spopularyzuje ten, ten gatunek, zwłaszcza że całkiem sporo tego typu produkcji, pro, produkcji się okazuje na i byłoby na pewno dobrze ze strony wydawców, gdyby ludzie zaczęli kupować i gry i doceniać. Też kolejny powód to jest e, cała pompa marketingowa uruchomiona przez Nintendo. Ja nie wierzę, że będzie inaczej, że takie gry nie będą reklamować przynajmniej na poziomie, e, jaki miał miejsce przy Monster Hunter 3. E, e, I to może spowodować, że również właśnie przez to gra e, dotrze do większej liczby odbiorców. No a Monster Hunter był dość nieźle reklamowany. Tego, co tam pamiętam. No. no, ale jego kapką wydawał, a tutaj Last Story jest wydawane przez Nintendo i jest to dla... nie, nie, nie. jeden, to Monster Hunter też było, Nintendo wydawał. Monster Hunter wydało Nintendo właśnie na zachodzie e, zarówno w Stanach, a a a jak i No, a w ale to da, Last kapką. Story jest dla nich praktycznie jedną z ważniejszych gier w tym roku. Więc Zawsze zrobię wszystko, żeby się sprzedawało jak najlepiej. A skoro już o ważnych grach mowa, to teraz powiemy o, o tym wspinięciu. Mogę, ja <śmiech> <śmiech> mogę jeszcze coś powiedzieć o temat Story? Kurcze, ze się na przejście, ale dobra, możemy się? się poświęcić. Tak, e, bo jest jeszcze jedna ważna sprawa: otóż dla e, Story e, nigdy nie ukaże się na żadnej konkurencyjnej konsoli. To jest też ważny powód e, dla ludzi, którzy je rozważają jeszcze: zakupuj. E, tak wypowiedział się sam Hironobus Sakaguchi, więc raczej w tej sprawie się nic nie powinno zmienić. A to dlatego, że przy beta testach brał udział Mario Club z Japonii, który przez bodajże 9 miesięcy pomagał dopracowywać tą produkcję. No i tak, to, bo, to właśnie... były najdłuższe testy w historii właśnie Mario Clubu. Żadnej gry tak długo testowano jak Last to Story Okej, okay, to cieszymy się, że dostaniemy kolejnego Eclipse, mamy nadzieję, że. Ale to ja lecie. nie wierzę to w sumie. Tak, tak się jeszcze przerwy, przepraszam. No i przejście, nie Zrobić drugi nie, raz. No tak z... bo to tutaj coś. Mo się nie zgodzę, bo, bo już tak nie nas było, że miały być tak eksploswy na, na Wii, a potem. No to, to podajcie, z... ale, ale co Tomek, ich Nintendo. No more heroes. Last to Story wydaje Nintendo. No no to co z tego, że wydaje Nintendo. Ja, oni za to zapłacili, oni ufundowali produkcję, to myślę, że dadzą. Ma, ma się, Sony. No, no. Myślę, że zrobiliśmy fajną. Jest. Ja no. już mam trochę lat na karku, ja już no, dużo żyłem, no, no. ja już nie takie sytuacje widziałem, także przejdę do, do kolejnego newsa. No i tutaj mi zepsułeś trochę. Znaczy, <laughs> <znowu>. <laughs> nasz, nasz gość się tu wykazał, to Jestem, trzeba pod uwagę to, że. E, że... Walker nigdy nie wydał e, żadnej multiplatformowej gry, więc to też jest argument za pozostawieniem. Zawsze musi być Ale ten pierwszy Znowu nie masz racji, na siłę się wpychasz, nie należy że mówić nieprawidłowo to jeszcze ksuje w przejście. Raz. Zawsze musi być ten pierwszy raz, myślę, że, że na tą grę, jeśli, jeśli gra się nie sprzeda, to, to myślę, że będą szukać gdzie indziej. I to jest powodem, sprawie, że na, i... że na kolejnym podcaście się nie pojawi. Bo nie, nie róbcie, jestem użytkownikiem roku 2007. Dobra, to Tomek sobie popłakał. I teraz po raz trzeci przechodzimy do JUSA trzeciego. O, to ładna konotacja się tworzyła, bo. Ale to już jest Tomek. O tym <laughs> <laughs> Nie ma jeszcze coś, właśnie. Tomek, to może jednak Ty nas zdradzisz, o co chodzi z trzecią wiadomością. No Ty prowadzisz to powiedz. Ale już jesteś przy głosie, to proszę. Nie, no ja nie. Ci, oddaję Ci pole. Ale o co chodzi, bo ja nawet nie mam tych słów otwartych. Ja teraz miałem powiedzieć o top spin 4. A, no top spin 4, ale Stop 5-4 będzie. I co o tym sądzicie? Jaś powiedzieć, że to 5.4 4 miało się ukazać tylko na PS3, ale okazało się, że ukaże też się na Ui. Wii i na Xboxie 360. No, to dokładnie tak powiedziałem. I co o tym sądzicie? Dużo postaci będzie i w ogóle. Wow. Nie, no jakby główną obawę mam taką, że wersja na. I będzie niedopracowana nie w stosunku do tego, co zobaczymy na PS3 na, na Xboxie 360, bo jak wydawało, jak Sega wydawała e, nie, nie, to nie jest OK, OK Sports wydawało to wpina trójkę, to oni z tego, co się orientuje tworzyli wersję na Wii w ogóle oddzielnie od tych edycji na konsolę Microsoft i Sony, a tutaj mamy równoległą produkcję i prawdopodobnie, jak to z większością tego typu portów bywa, po prostu skupiam się na Xboxie i na PS3, a i trochę olejom i stworzą no, grę, żeby no, nie trzeba odstawać od tego. A ja mam, miałem nadzieję, że wreszcie są jakiegoś fajnego tenisa, no i bo wprawdzie, ja zgram slam tenis, ale poza tym za bardzo nie ma w czym wybierać. Taki sobie ten a grany. tenisa, już źle usłyszałem. A to co? <laughs> co? co? A co to dopisuje. Bardzo wyszukany poziom humoru. Gratuluję. No to do co, płynne przejścia? Nie, to ja... Metodą Skoro te... nie interesuje... humorystycznego akcentu... Da. Skoro nie interesuje was to spin 4, to tylko dodam, że gra ukaże się w Europie 18 marca, więc jeżeli czekacie, to możecie szykować swoje pieniążki. Ja być może zagram i pokuszę się o recenzję, jeżeli mi się uda. A teraz wiemy sobie o e, dwóch grach w jednym newsie. E, mianowicie ostatnio na portalu opublikowaliśmy dwie wiadomości na temat sprzedaży dwóch dosyć ważnych produkcji, które ostatnio się na ujęciu ukazały. E, Epic Minky i Donkey Kong Country Returns. Okazuje się, że obie gry osiągnęły sukces kasowy. E, pierwsza z Gierd sprzedała się w liczbie. 1,3 miliona egzemplarzy na terenie USA tylko. Na razie danych z Europy nie mamy, natomiast... A, w don... Europie 400. Aha. No ale ja czytam i napisane, że... I w nawiasie napisane, danych z Europy jeszcze nie ma, nie znamy. Tak. Ale w, 30... w komentarzu pisze, że w Europie poszło około 400. <głos> nie załatwiliście. No no. Dobra. a Donkey Kong country no. ten się sprzedał w liczbie 4 milionów gruparzy, więc e, sprzedaż jest jeszcze wyższa. Ale też tylko w tym, czy na całym? na całym świecie. O, dziękuję, że ktoś tam <laughs> przestai. I co? Jednak się przyjdzie. Na całym świecie cztery bańki. To nie, jest, jest to najlepiej sprzedawająca się jest... gra Retro Studios. No. I właśnie no, o ile w przypadku. No idy niestety gorzej w przypadku Donkey Konga to się nie dziwię, bo to jest gra od Nintendo, a gry od Nintendo z reguły się znakomicie sprzedają. Podobnie jest teraz, tak z Epic Mickey no, dziwię się o tyle, że ta gra się dobrze sprzedała, dlatego że po pierwsze ona okazała się niezbyt dobrą produkcją, zebrała mieszane recenzje, a po drugie... To jest taka gra właściwie dla nikogo, bo z jednej strony ona opowiada o przygodach Miczki Miki, więc mogła być skierowana do dzieci, ale z względu na skomplikowaną mechanikę i, i też klimat, który jest w pewnym sensie mroczny i ciężko, żeby się dzieci w nim odnalazły. A z drugiej strony te elementy dopasowane pod dorosłych też za bardzo nie są do nich skierowane z tego względu, że no, samą uniwersum jak samą uniwersum jakby z definicji byłoby ciężko, żeby dorośli ją traktowali poważnie. Poza... A wiesz czemu się sprzedała? No. Wszyscy byli platformówki. Strasznie... Nie, była strasznie reklamowana i wszyscy się napalili po tych potargach i potem nawet jak, jak ona już była kiepska, no nie, i, i, i pojawiały się recenzje, to ludzie i tak im, im, im tytuł oh, oh, oh, zapadł tak w pamięć, że, że kupowali ją w ciemno. Ale no ale to chyba farmówki, dobrze, że takie wielkie więc... produkcje się takie wielkie produkty. Nie, no dobrze, tylko mówię, że dlatego po... właśnie się sprzedała. Bo, bo... bo nad grą pracowało tam chyba 400 osób, a ukazało się tylko na Wii, więc... więc y... Ale są plotki, że ma zmierzyć, a też gdzie indziej. Zdaję, no i tak będzie. plotki już od roku chyba Skoro się na Wii dobrze sprzedała, to będą chcieli jeszcze więcej zarobić. No. A mi się wydaje, że zabiorą się za sequel. No. Który wyjdzie na, na wszystkie konsole? Ewentualnie, ewentualnie będą robić konwersję pierwszej części na HD, a oddzielnie będzie powstawał sequel na, na Wii. Albo na, na Wii 2? Albo na Wii 2? A jak albo mówię... na 3DS-a. O, na 3DS-a, możliwe, możliwe. Wiedziałem, że w coś o 3DS-ie mówiłem. <laughs> Dobra, ja wspomniałem o Wii 2, że Epic Mickey. Kontynuacja Epic Mickey, prawdopodobnie, jeżeli już Je to pokażę. przejście. Na, na kolejnej, konsoli kolejne kolejne go... staram się jak mogę: Nintendo. A tutaj nasz ukochany analityk Michael Pachter, Fedbush Morgan mówi, że Wii 2 się dobrze nie sprzeda, bo według niego Nintendo za długo eksploatuje konsolę swoją pierwszą i powinno już następcę wydać Ech. rok albo dwa lata wcześniej. Teraz przeszły zalicza spadek i ten trend spadkowy będzie kontynuowała następczyni konsoli i według niego to będzie totalna porażka kasowa. I co zgadzacie, zgadzacie z nim? Nie. Tak, to mówi bo to człowiek, Nintendo na nikt pewno... Nikt Nintendo na pewno wymyśli coś nowego przy nowej konsoli stacjonarnej i będzie to samo, co z Wii. Więc I tutaj... 3DS-em. No. Bo on pewnie myśli, że Wii 2 będzie to samo, co Wii, tylko że w HD. No to tak, tak na pewno tak, nie a będzie. Nintendo ich zaskoczy. To jest... no. Wiecie, to jest takie myślenie na zasadzie, że sprzedaż się obniża, więc to jest ewidentny znak, że Niki już nie chce kupować konsoli, a on po prostu chyba nie zwrócił uwagę na to, że to sprzedaż, mimo że cały czas się że to jest wysoka w Też porównaniu do konkurs. Xbox'a, no właśnie, i do PS3. Nintendo chyba jak, jak najbardziej wie, co robi, i, i pewnie w, w pod koniec tego roku coś tam powie o już kontynuacji, ale. wydaje się wydaje, że już na targach E3 tego rocznych będzie pierwsza wzmianka. Może być zmianka, no. tak. wzmianka, tak. No. Zmianka no bardziej, ale premiera w tym roku jest kompletnie no, Nie, No nie, tak, nie. tak, jasne w tym absolutnie jiby, nie będzie, bo się skupią na 3 d po raz trzeci wspomniałem o nim. A Pracu jeszcze tutaj... a dwa, że muszą wydać jeszcze Zelda. I tak, to jest tak. taka to, ostatnia to gra. Kłota, wydawać Zelda i zaraz po tym wypuszczać nową konsolę. Chyba, to... że zrobią tak, że wydadzą Zelda i już będzie nowa konsola, tak jak zrobili z Gamecube i z Wii. Bo mm. mi się wydaje, że Wii 2 już jednak mocą będzie dużo wyższe, więc wydawanie gry na Wii na konsolę HD takiej samej to było głupie. No, jeszcze... na, na Wii bez HD, a na nową konsolę w HD. No. I to ale zobacz, to by musieli to... zupełnie zmienić cały silnik graficzny, wszystko. Bo nie, no, zupełnie... podbić tylko weźmiemy, po tak, tak jak jest, ale pod... gdzie, tak, jak gdzie, jest... Ci, gdzie ci Nintendo wyda takiego krapa z podbitą możliwością? To by się na pewno nie stało. To nie jest Sony, które wydaje God of War HD. No właśnie o tym chciałem wspomnieć, że tak można zrobić, ale no, jak mówisz, że, że Nintendo takie nie jest tam. Tu jeszcze paster ze swojej magicznej kuli wyczytał, że y, jeżeli deweloperzy niezależni mają wspierać Wii 2, to tylko w ten sposób, że będą portowali swoje gry z Xboxa 360 na Wii 2, co wydaje mi się totalną bzdurą. To jest kolejny przejaw debilizmu Postera, który myśli, że e, następnym krokiem będzie... Następnym krokiem Nintendo będzie wypuszczenie klona PS3, czy, czy Xboxa, czy 360. No dokładnie, dokładnie. Po prostu nie ma sensu go słuchać. Niepotrzebnie o nim mówiliśmy, ale no zawsze, właśnie, można się, nie zawsze można się. Zawsze można się pośmiać. Nie tylko no, postulka, ale również <glupek>, z pana. Grupy, grupy, grupy, ale aha. w porównaniu z tym, z tym kolejnym to moje tych są chociaż śmieszne. Tu to bym, to bym, to bym po dyskutował, ale to już. Pozosta... Możemy podyskutować, mamy czas! Ja proponuję pozostawić to do oceny słuchaczy. Dobrze. Słuchacze liczę na Was, na, was, na wasze komentarze. Pamiętajcie już nie roku 2007. Tak. 20 Wielki autorytet na, na tej stronie. Pamiętajcie konsolowiec.pl Tom, to skoro już, skoro już zacząłeś mówić, tak aktywnie się dzisiaj udziałasz, to może powiedz nam, w co ostatnio grałeś. Eee, nie no, bo to, to, to może wy zacznijcie, bo ja grałem w grę niezwiązaną z Wii, także nie będę tak na sam początek wyskakiwał. To może wy zacznijcie Ale zróbmy jak... dla urozmaicenia, bo dziś mówiliśmy o newsach na Wii. Jest coraz powiedzmy coś, tak, co, co nie tego jest, tego z jest z Wii teraz. i skończymy z Wii znowu. No dobra, to ja w takim razie grałem na PSP w God of War Duch spalty, Grę, która jest takim ostatnim wielkim tytułem na, na, na PSP, zarówno pod względem gameplayowym, w graficznym. Gra po prostu miecie, wyciska wszystkie soki, tak jak to było w PSP, z PlayStation 2. Też długa część God of War na tą konsolę wyciskała wszystkie soki z PS2, tak Gado wodów z wyciska wszystkie soki z PSP co mnie uwiodło to, to, to, to po prostu fotografika jest po prostu niesamowita myślę, że, że nawet przewyższa poziom PS2 gdyby ta rozliczyć była trochę wyższa myślę, że, że, że, że kopałaby zadek a to wszystko bez, bez, a bez zwolnień animacji bez przeczywania kolejnych poziomów bez, bez ladingów, także jest naprawdę nie wiem jak, jak, jak oni to zrobili że, że upali tak piękną grę w, w, w, na, na, na UMD i naprawdę no jestem pod, pod wielkim ja, wrażeniem jaki UMD jak ty masz PSP Go? ale dostałem grę od Sony na UMD mój drogi aha, aha. A, a, jak, jak, jak, jak ją ty, na zwykłym PSP nie na PSP Go mój drogi a ty grałeś, grałeś w trzy pierwsze części na PS2 i na PS3? E, grałem w, w God of War Collection na PlayStation 3 tak, ukończyłem akcja właśnie Ducha Sparty dzieje się pomiędzy pierwszą a drugą częścią. Ale jak zagrałeś w Ducha Sparty, nie miałeś uczucia znużenia i zmęczenia? Nie, do właśnie marku, bo, nie, nie miałem. To jest miara. to samo chyba z tego, co się to słyszałem właściwie. Powiedziałam, no. schematy są w tych części na, dużym, na dużą konsolę sądne. Przecież wiesz co, jest niby to samo gameplay. No wiadomo, to jest taki slasher, więc tam nic, nic nowego w sumie nie można wymyślić, ale... Twórcy urozmaicili, urozmaicili to tak, że po prostu dodali tam kilka fajnych broni i kilka patentów, które w rozgrywkę. Na, na, na przykład dodali nową broń płonące ostrza tery, czyli wciskając tam, tam przycisk R, R, R, R1. Te, te, te ostrza, dla tak, to zaczynają płonąć i wtedy można tam rozwalać przeciwnikom jakieś tam zbroje, jakieś tam, tam, tam drzwi rozwalać specjalne dzięki, dzięki temu. To jest takie rozmaicenie, które w tej części nie ma, nie ma zbyt wielu zagadek, a właśnie przez to rozmaicenie tych, tych, tych, tych broni gra się nie nudzi. Potem jeszcze tam, tam dostajemy włócznie i, i, i tarczę, to się nazywa chyba broń Sparty czy jakoś tak. Także, także tutaj właśnie postawili na, na, na więcej akcji, mniej, mniej zagadek, za co właśnie dziękuję, bo, bo, bo poprzednia część część Of The Olympus na, na, na PSP, tam był backtracking, tam, tam było dużo zagadek i przez to te tempo gdy no, było takie dziwne. I mnie ta gra, przy, ta gra poprzednia na PSP mnie, bo mnie strasznie nudziła. Przy, przy duchu spalcia tak. po prostu grałem i nie mogłem uwierzyć, nie mogłem, nie mogłem po prostu się oderwać. A skończyłeś już? Skończyłem gra, właśnie na normalną grałem starcza na około 5 godzin zabawy. Przy czym, no starałem się tam tam, tam wszystko zbierać, no nie? Także myślę, że gdybym tak jak leciał przed Ciebie, po prostu to zbadał wszystkich przeciwników, to tam było 4,5 godziny. No to nie, no, tak, nie tak źle. Tak. <laughs> to długo bardzo. Nie, no krótko, ale, ale po, a po skończeniu no, można. Po skończeniu, po skończeniu grywa się tam, a w trakcie gry zbiera się sekrety. No nie? I tam się szuka tych, tych, tych pokrywanych skrzyń. Jak zaczniemy jeszcze raz, to przy pomocy tych, tych przedmiotów możemy, możemy odkryć tam jakieś filmiki różnego rodzaju asekrety z itd. i tak dalej, związane z grą. A miałeś szkoda sprawdzić polską wersję językową? No oczywiście, że tak, zagrałem. Dotąd nie miałem okazji usłyszeć Bogusia Lindy w roli Akratosa. I jak i to jak to przeleś całą grę i nie słyszałeś w ogóle? Słuchaj mnie właśnie, mówię, że dotąd nie miałem, dopóki nie zagrałem w, w Ducha Sparty, tak? Aha, dobrze, dobra. No i Boguś sprawdził się no, fenomenalnie. Naprawdę jestem pod, pod wielkim wrażeniem, bo for dubbing polski stoi naprawdę na, na, na wysokim poziomie do tego stopnia, że ja grałem w pierwszą część właśnie tej, tej gry, gry na, na PSP, bardzo ja obiecuję, że nawet wtedy zagrałem w drugą część Ducha Sparty i potem w część Soft The Olympus. To jakoś tak mi brakowało tego Bogusia, tego, tego głosu. Także naprawdę wykonali tak dobre roboty, pasuje Bogus idealnie. Czyli znak do... jakości stawiamy? Znak jakości Q. Q? Q. Q? Co to znaczy? Co ty kół wiesz o zabijaniu? Aha, dobra. <laughs> no, nie no... Y jeśli tak, tak na. Razie jest. Nie no, jestem zachwycony, tylko gdyby nie ten właśnie nie ten czas, gdy e, mogliby tam troszkę dłużej. No, choć nie wiem, czy gdyby, gdyby było trochę dłużej, to by się nie nudziło z drugiej strony, bo, bo taka cała ciąga roz, rozwałka, walki Aha. z bossami są fenomenalne, naprawdę. A piskoz z, z tej gry po prostu, no fenomenalny, fenomenalny tytuł. Myślę, że, że, że, że, że jeśli mamy podsumować, to. Jeśli macie PSP, to nie wyobrażam sobie, żebyście nie kupili tej gry, bo to jest taki jeden z ostatnich, ostatnich wielkich tytułów na tą konsolę i po prostu trzeba go mieć. A, kupić, tytuł? zagrać Musisz 4 mieć. godziny i sprzedać? Tak? Nawet tak, wiesz co, naprawdę warto zagrać. To, sprytny, to już teraz powiedział, że więcej wrażeń z gry byś, byście znaleźli na konsolowcu.pl. Ale widocznie nie, nie masz tyle sprytów w sobie, więc, więc przejdziemy do... Yy, że na twój spryt właśnie to powiedziałeś. Może do Łukasza, który ostatnio miał styczność z Hydro Venture, czyli o. całkiem ciekawą grą na WeWare. Tak, miałem styczność z Hydro Venture na WeWare. Jest to jedna z droższych gier na WeWare, bo kosztuje aż 1200 punktów. Wow. A to ile jest w przeliczeniu? Nie wiem, ale większość gier kosztuje 1000. Łukasz liczy pieniędzy. No. Ja kasy mam jak lody, więc wiesz. 1200 no, no, no, no, no, punktów. No, ale co, co to jest Hydro Venture? To ogólnie to jest gra platformowa, yy, której akcja toczy się na stronach książki. No. Tyle, że yy, zamiast sterować jakimś tam ludzikiem czy innym, inną pierdową, to przechylamy, przechylając Wimota, przechylamy tą książkę, a woda, która jest głównym bohaterem, bo to w końcu Hydro Venture, przechyla się razem z książką. Czy ta książka nie moczy wtedy? Nie było to o bo to jest książka o wodzie. ona jest wodoodporna, rozumiesz? A spytna ja, książka, to pomalowana tak no, no, no, się to. taki, nie? Taki, żeby się. No, no właśnie, no i tak z wodą sobie latamy, a znaczy, może nie latamy, a też nie latamy, ale to później powiem. Pływamy sobie, skaczemy, zbieramy różne tam jakieś, no krople, żeby sobie życie uzupełnić, walczymy z przeciwnikami. To jest platformówka dwoda? Tak, tak. No. A czy tą wodą tak, tak sterujemy, czy tam jest jakieś... A tam jakąś postać, w sensie kropla no, wody, labirant. czy... I to jest woda, to jest, krop... nie jest kropla wody, tylko to jest no to parę litrów wody, które jest tak po prostu sobie fiu, fiu, fiu. Czyli przelewamy krop... odpowiednią, tak? Po tak. Prostu. I trzeba uważać, bo często jest tak, że podskoczymy na przykład, to część wody wleci tutaj, część wody wleci tam, część w ogóle gdzieś tam zniknie i ciężko to trochę ogarnąć. I trzeba cały czas sterować tym. Musi być w jednym wszystko razem, ta woda? Czy... Mhm. No tak, bo jeżeli za długo woda będzie od będzie zdala od tego centralnego środka masy, w którym sterujemy głównie. To, to ona, wtedy, ona wtedy znika. No efekt i. Efekt Tak, właśnie. Efekt masy tutaj nie występuje niestety, a ja, kto wie, może w sql będzie. No no to... Jest e, jeszcze tak. po tej wody, przepraszam, przez no. czy ta fizyka tej wody jest jakoś fajnie odzorowana? Ta woda, tak widać, że, że jest taka woda? No widać, bo jak woda? Jak, mamy taką takie ability, że możemy przycisnąć przycisk jeden i ona wtedy tak się ten ściska, ściska, ściska i nagle bach, wybucha. I wtedy każda kropla leci w swoją stronę i to tak... Trzeba używać tego przy rozwiązywaniu różnych zagadek logicznych. No i właśnie chciałem teraz tutaj powiedzieć, że... Mm, Twórcy gry inspirowali się Super Mario 64 i Super Metroidem, bo zdobywamy tutaj takie kro, krople, podobnie jak w Mario zdobywamy gwiazdki. A są wąsy? Nie ma wąsy. Gdzie woda z wąsami? Mówiłeś o Mario. Bo Mario, bo się inspirowali Mario, ty słuchaj. No jest kiedyś za nie, czyli to się łączy. No, no właśnie, właśnie. No, właśnie. Do, no no, to zbieramy te kropki i im więcej kropli uzbieramy, to wtedy nam się otwierają różne tam przejścia na plaży, nowe elementy, a plansz mamy cztery, cztery rozdziały książki, ale one są ogromne, więc ciężko ogarnąć w ogóle, co gdzie jest i czasami już nawet zapominam, któ która ten, tam, która, który, no, plansza była w którym rozdziale, bo tego jest strasznie dużo i nawet nie widziałem wszystkiego jeszcze. No, a jeszcze się inspirowali Super Metroidem, bo chodzi o to, że wraz z przebiegiem gry zdobywamy nowe umiejętności. Czasami jest tak, że na przykład mamy sobie, musimy pozbierać kilka małych kropli, żeby zdobyć tą dużą kropelę. ale na przykład te krople są wysoko w niebie My i myślimy wtedy, kurde, jakie ja mam wodą polecieć do nieba. Tu pach, pach, pach z biegiem gry gramy, gramy, gramy i nagle mamy możliwość zamienienia się w chmurę i możemy polecieć do góry, zebrać krople. Czyli backtracking jest, tak? No tak jak w super metroidzie. I ogólnie Coś, być. czego ja nienawidzę w grach. A Idź, idź. No to właśnie, być i wody. Właśnie mamy możliwość serwowania wodą, kostką lodu, którą możemy się przyklejać do powierzchni płaskich oraz chmurką, którą możemy latać, możemy dmuchać i możemy nawet uderzać. Dmuchać chmurkę. Możemy nawet <słyska> <słyska> możemy nawet piorunami trzepać jak Zeus. <słyska> no gierka jest sympatyczna warta tych tysiąca punktów, a jeżeli kto, kogoś nie przekonuje tutaj moje gadanie od rzeczy to może sobie sprawdzić wersję demonstracyjną, która jest dostępna za darmo, i jeszcze powiem o czasie gry bo cza gra starczy na około 8-10 godzin więc więcej niż niż God of War no właśnie ja już a, mam na liczniku na, na liczniku mam już 7 godzin, mam już odblokowane wszystkie umiejętności, a jeszcze nie, nie że tak powiem, nie ukończyłem ostatniego bossa. A to byś bardziej liczył tę grę do, do gatunków geologicznych, gier, gier czy wręcznościówki raczej? Czy platformówki? To jest bardziej jak, jak Metroid te, te, ten gatunek. Czyli shooter. Nie. Logiczna platformówka. Shooter na wodę. Masz pistolet jak halor. E, można strzelać, bo mamy taką umiejętność, a że widzisz? skupiamy wodę w jednym miejscu, a później ona tak wystrzeliwuje jak fontanna. Jak to wygląda graficznie? To jest jakiś to cel jest, no, czy Standardowo tak jak to powinno być przy tego typu grze. Czyli jest kolorowo, wiesz, takie słodziutkie kwiatki, ludziki, które sobie są. Ale woda jakoś super realistycznie wygląda. Tak, kurde. W ogóle... Jeszcze co myślałem, to żebym rozdał wodę w telewizorze, bo tak tak, tak odzorowali. No gdzie? To jest zwykła niebieska plama, no. No i dźwiękowo jest również tak jak powinno być, czyli szału nie ma, tu nie ma sefekt jednak. Ale też nie jest krapowato w jakimś. No, nie wiem, nic mi nie przysiada. Ja mam pytanie. Aha? Grałeś w Lokoroko? Nie. Aż znaczy, grałem trochę. <laughs> Ale grałem chwilę, chwilę tylko. Ciekawi mnie właśnie, jak masz się to no. jak ma się ta gra do lokoroku. Bo w lokoroku Roku tam się planszą przechylało, z tego co pamiętam. No. Ale to jak w ogóle jest rozwiązanie sterowania, że przechylasz Wimotem i woda wtedy tak, się przelewia? Tak, Wimotem to wtedy się przechyla ten, książka. Książka się przechyla i to chyba... A, -a. No. A przy sterowaniu chmurką to fe... jeszcze mamy ten, y... przód, tył, znaczy przód, tyłu. No, wtedy fe... jak... <laughs> kręcimy WiMota, to na wtedy leci albo do góry, albo do dołu, ale trzeba uważać, żeby nie ten... A jak dmuchamy tą chmurkę, to jak się Trzeba przechylać. Jak dmuchasz chmurkę, to naciskasz jeden i całkiem w wybranym kierunku. Dobra. mi No i trzeba uważać na to, żeby nie... Nie wiem, czy w polskim jest takie słowo, jak za bardzo przechylić w jednym słowie. Jest takie coś? Przegiąć. Przegiąć z przechyleniem. Nie wolno, bo wtedy się wszystko zepsuje. Bo wtedy Wimot nie wie, czy jest skręcony w lewo, czy w prawo. No. I jeszcze to... jedna ciekawostka, że dzięki tej, tej grze odkryłem, że mam w mieszkaniu krzywą podłogę. No. <laughs> bo no. chciałem sobie raz tak w, włączam w grę i tak sobie chciała postawiłem młoto na, podło na podłodę, żeby się woda mi nie przechylała, Z bo ona klas leci w lewo, kurde. I mam krzywo, no. Niedobrze. No, no. No, Przyznam, nie, nie... że mnie zaintrygowałeś o temu opowieściach o podłodze. No, bo to jest poziomica. Praktycznie. A przykładałeś do sufitu, do, do, do ścian? Jeszcze nie. A też nie U. do ścian. nie no, A ja może prostu... masz krzywego Wiimota? O. Źle skalib skalibrowanego. Nie. to jest idealny. A może jest e, nieoryginalny. <śmiech> może, sugeruję, że mam, mam jakiś chiński baciew? No, tak możliwe. Ja tak kupiłem na przykład. Myślałem, że to Ja oryginą. kupiłem w Media więc nie no, wiem co. No, no to wszystko, że i... tak. No, no, no. Ty Ty w w ogóle... dobra. Ty co w ogóle masz Nie mam tylko na, na YouTube oglądałem i. Opowiadam. No, jakieś pytania jeszcze? No nie polecasz. No, polecam, polecam. To jest Ale nie do bierzenia podłogi, tylko do grania. Tam. No, to, to ona jest multitasking, to nie jest iPhone iPhone mam już kask. O, Mi się nie udało znowu. Coś dzisiaj was dzień, wiesz? Niedawno wprowadzili, niedawno wprowadzili dopiero, to jest. Jak niedawno, czuję, że dawno. No ale to nie jest podcast to. A wiecie co? Jestem ciekawy, jak się Silverowi podobało ProEvo 2011. A wy? Oj, kurde, jak to jest płynne. Ja nie, ja nie jestem ciekawy, ale może porozmawiać. Tomko, żegnamy i oddajemy głos Silverowi. <głosy> tak, no więc ProEvo 2011. Um... To jest o tyle ciekawa gra, że tak naprawdę nie ma w niej czasu gry. Nie? To nie jest God of War, którego się przechodzi po 4 godzinach i sprzedaje na Allegro. W to się gra, gra się latami. Ja w tą serię gram już od 11 lat i tak gra się cały czas nie nudzi. Jak natomiast ma się do całej serii wersja na Wii? Otóż Muszę zaznaczyć na początku jedną rzecz, że wszyscy, wszystkie recenzje, jakie do tej pory przeczytałem, skupiają się na jednym, na sterowaniu Willotem, na swoistych szachach właściwie, gdzie przedstawiamy sobie kolejnych zawodników w miejsca, w które mają tam się udać i w ogóle. Natomiast czym tak naprawdę się wyróżnia ta wersja, czyli 2011 na Wii, od pozostałych, to tym, że tak naprawdę są w niej zawarte dwie pełnoprawne gry. Jeśli komuś nie podoba się sterowanie wielotem, tak jak wielu moim znajomym, którzy po prostu nie byli w stanie dokończyć jednego, mecza, jednego meczu i już rzucali błotem pod kątem tej pozycji, to może podpiąć sobie Classic Controller i zagrać w no to, klasyczny sposób. To może nie... op op opowiedz nam o tym sterowaniu i Czekaj, czekaj, jeszcze pytanie takie techniczne. Czy Pada od Gękiba też osługuje ta gra? Nie, niestety nie. A, szkoda. To jest minus. Trzeba sobie kupić klasika najlepiej w wersji Pro, wiadomo, wtedy jest to blisko szoka bardzo. Jednak e, klasyczny w zwykłej wersji e, ma ten minus, że e, dwa triggery są położone e, jeden obok drugiego, nie jeden obok mm -hmm. drugim, przez co ciężko jest stosować e, chociażby zmianę taktyk czy też e, cancella. E, sterowanie tak? jest takie podobne jak w 2010? No właśnie opowiedz o tym w sterowaniu. E, Willotem czy klasikiem? Willotem, bo klasik to. Każdy tak chyba wie, jak tak. wygląda sterowanie. Wielotem wygląda w ten sposób, że biegamy sobie, biegamy sobie zawodnikiem normalnie gałką, tak jak, tak jak na zwykłym padzie, przy czym mamy jeszcze kursor na ekranie, pointer tak zwany, którym wskazujemy na przykład gdzie na ekranie zawodnik ma posłać piłkę. Gdzie ma podać, czy też na przykład możemy przeciągać w ten sposób naszych zawodników i wskazywać im miejsce, w które mają wybiec nam na przykład. To daje niesamowite możliwości naprawdę. Można tak bardzo komplikować akt, że jest to niemożliwe przy użyciu zwykłego pada. Niestety jest to tak bardzo skomplikowane, że po prostu wiele osób wysiada, zanim nawet rozegra kilka meczy. A trzeba zaznaczyć, że żeby tak naprawdę zrozumieć, o co chodzi w tym sterowaniu, trzeba rozegrać przynajmniej kilkadziesiąt meczy. To jest tak, że na początku to się nie podoba, bo ciężko, żeby się podobało coś, czego nie rozumiemy. Dopiero z każdym następnym meczem zaczynamy, zaczynamy odkrywać, jak wielkie możliwości daje ten sposób kontroli. Jest to naprawdę e, pełnoprawny PS, e, przy czym muszę zaznaczyć, że ja nie grałem w ten sposób. U. Dlaczego? <laughs> Powód jest jeden. E, strasznie, strasznie beznadziejnie wygląda gra, e, gra w koopie, czyli, czyli to, z czego słynie PS, e, czyli posiedzenia przy piwku, granie wieczorami to jest niemożliwe, znaczy niemożliwe jest to możliwe, bo istnieje opcja gry dla dwóch w ten sposób przy, przy użyciu potem na imprezie. <laughs> Nie, tu akurat nie ma problemu Wiesz, to po tych kilkudziesięciu kilkuset meczach naprawdę nie ma żadnych problemów z, z dokładnym celowaniem i tak dalej tp. To, to, to ale po piki, kilkudziesięciu tak? piwach już mogą być E, tak, mogą. A Ty masz porównanie z wersją na PS czy na, na Xboxa, Albo e, na pc -ta tak, chociażby? Co prawda nie zbyt duże na, na PC-cie właśnie. Ale grałeś, 15, tak? 12 meczy. E, tak, tak. I to się, byś, nie się jak podoba, byś... muszę, muszę powiedzieć. To jest właśnie to. To jest stary PS, którego pamiętamy jeszcze z czasów e, PS2. E, tyle tylko, że dopracowany do granic możliwości. Ja naprawdę nie widzę Zbyt wielu rzeczy, które można by poprawić w tym playstyle. Jest... Czyli tryb multiplayer, jak się domyślam, jest. Tak, jest. Online. Online też jest, również jest. Można ale... również zagrać klasik przeciwko Wimotowi, nawet po internecie, ale niestety nie sprawdziłem tej, tej opcji. No właśnie, chciałem spytać, jak to jest właśnie przy online? Czy ci, co grają na klasiku, mają przewagę, czy ci, co grają z tym nowym sterowaniem? Zresztą myślałem, że jeszcze kiedyś myślałem, że to nie ma praktycznie możliwości, żeby człowiek grający na Klasiku mógł się zrównać z tym grającym na Wimocie. Zagrałem jednak jeden mecz przeciwko koledze, który grał na Klasiku i muszę powiedzieć, że wcale nie było tak łatwo, jak mi się wydawało wcześniej, że będzie no nie wiem, trzeba by zagrać naprawdę więcej meczy, ale tak wstępnie muszę powiedzieć, że szanse mają oba, oba style przeciwko sobie. Natomiast oczywiście najlepiej jest grać tym samym sposobem. No. No, ale to jeszcze, jeszcze takie pytanko z mojej strony. Czy są wszystkie licencje, licencja zawodników i stadionów, licencja. drużyn i tak dalej te same co na PS3 i na Xboxie, czy tak, to jakoś inaczej to wygląda? Samo. Aha. Dokładnie to samo. E, wprowadzono w tym roku Copa Libertadores. To jest bardzo przyjemne. To super. super to a Polska Liga jest? No tak. Nie ma ty, to Ligi? jest niemożliwe. Jest jedna drużyna chyba. Chociaż nawet nie wiem, czy w tym roku znowu jest Wisła, ale wiem, że zawsze była. A w Ciebie jest. No. No, a, są a graficznie pichy. jakoś to istotnie odstaje. To jest właśnie kolejny problem. E, wiele, wiele osób narzeka na grafikę na PS-ie, a to jest spowodowane tym, że grają na LCD-kach. Otóż gra nie posiada trybu... Na plaźmie trzeba grać, tak. tak? Trzeba grać na zwykłym kineskopowcu, ja tak robię. Mam kineskopowiec 16 na 9 i wtedy gra wygląda naprawdę dobrze. U. Naprawdę dobrze wygląda. Problem zaczyna się właśnie przy podpięciu pod LCD-ka. Wiem, że wyczytałem gdzieś w jakiejś recenzji, że obraz jest wyświetlany tylko na części obrazu, na części ekranu. no Przeróżne problemy z tym związane. Także jeśli macie LCD-ka, to, to ciężko będzie. Polecam podpinać pod, pod, pod kineskopowca. Dobra, to jeszcze jedno pytanie. Grałeś może w FIFA 11 na UI? FIFA 11 na UI, niestety grałem. Czyli w... Wnioskuję po tym twoim niestety, że lepiej zaopatrzyć się w PS-a niż tak, w FIFA. Tak, nie jest to co prawda tak bardzo zła gra, e, e, chodzi o FIFA, natomiast e, nie podchodzi mi po prostu. Jest, e, po pierwsze, zacznijmy od tego, że nie ma kontroli w 360 stopniach, co jest nowością w tej części PS-a e, i naprawdę sprawuje się bardzo dobrze. Jeśli chodzi o klasyka oczywiście, bo na, na, na, Will, na Willocie nie ma to większego znaczenia. E, natomiast nie podoba mi się sama oprawa FIFA 11 na Wii. E, dlaczego? E, są to jakieś dziwne, karykaturalne e, postaci e, z przerysowanymi niektórymi częściami ciała. E, nie wiem, <grym> jakby to nie brzmiało. Tylko nie się nie pytaj, którymi, błagam. Tak, nad Nie wiem, co chciało jej osiągnąć w ten sposób. Może dotrzeć do młodszej widowni? Nie wiem. Naprawdę jest to dla mnie niezrozumiałe w symulacji piłkarskiej robić. Ale jakbyś miał jakiemuś nowemu posiadaczowi Wii polecić jakąś grę piłkarską, to byś polecił PSA 2011? Jak najbardziej z, z małym, ale. To znaczy, musicie być naprawdę fanami piłki nożnej naprawdę musicie to lubić. Naprawdę musi sprawiać wam przyjemność konstruowania złożonych akcji. Nie tylko w ogóle podpiąć się, zagrać dwa mecze raz na pół roku, strzelić trzy bramki i skończyć grę. Do szybkiego podejścia jest lepsza FIFA, tak, ale na dłuższe posiedzenia PS nie ma, nie ma, nie ma równych. To jest dla mnie wersja 2010 mogę powiedzieć, że była dla mnie wersją o wiele lepszą niż wersja HD. 2011, co prawda miałem okazję zagrać zaledwie kilkanaście meczy na pececie, jednak uważam, że i tak jest to przynajmniej tej samej klasy produkcja co, co, co, co wersja HD. Okej, okay, to dziękujemy za piękny wywód Silverowi, naprawdę zrobiłeś na duże wrażenie chyba swoimi możliwościami. No, to teraz przechodzimy I... do, tematu, do, do, do tematu tego podcastu. Jaki jest sens grania w piłkę nożną na konsolach? I tutaj proszę Tomek wygłysz wygły swoje laborat. No Nie no, no bo ja dla mnie to jest po prostu bezsensowne. Już to mówiłem, będę mówił zawsze, że e, wraz spróbowałem kilka lat temu kupić sobie piłkę nożną, ale to, to właśnie na, na, na konsole. Chciałem sobie z kolegą pograć, ale no po jakimś, nie wiem, po, po w jednym, po dwóch dniach tam się to tak znudziło, że po prostu wyszliśmy do wy, wy, piłkę i, i poszliśmy na pograć. Ale to pijesz teraz do ogólnie gier z, e, tak. o istocie tak, tak, gier sportowych tak, tak, tak. Na, w tak. sensie gier? Czy tak. Ja po akurat... nie, nie uznaję żadnych piłek, żadnych, żadnych golfów i tych innych na, na konsole, bo wychodzę z założenia, że lepiej sobie iść pobiegać na... na, na to na jest życie. twój problem. No. W nasza głowa. To jest temat, co odcinka? To wiesz, to tak samo można powiedzieć, że zamiast strzelać do przeciwników w Call of Duty można wyjść i robić rozwałkę na ulicach. No. Tak zdobył kolega, który poszedł do wojska. No. Ty też to też będzie To z głowy. jest osobowość jakaś patologiczna. Wiesz. <laughs> Myślisz, to jest, że to się pójdzie Ja Wiadomo, jakich kolegów ma już Tomek, jeszcze Tomek, teraz tak normalnie. Co jest, z Ibek? się za chwilę tu policja wbije w podcasty, że po prostu by sobie jakimiś. Ja, nie, no tak jak mówię, no, dla no, mnie no, to ty, jest. nie, no, te nie, nie tak. ale no, mamy z Tobą kontakt, nie, jakby nie było. O, nie wiem o co Ci z Bek chodzi, ale okej. Okay. Jedymy <śledzimy> podejrzani <śledzimy> A jeszcze masz jakieś egzystencjalne pytania? Wysok, tak właśnie myślę. Mm, nie, no to chyba wszystko. Po prostu ja nie, po prostu nie kapuję, jak można to to i to już powtarzałem mi na konsulatu zawsze. To gdyby ktoś był, skory wytłumaczyć Tomkowi, o co tak, chodzi... proszę mi to wytłumaczyć, jaki jest sens. To będziemy... A czy nie lepiej wziąć piłkę i pobiegać na dworzu, niż się kisić przed konsolą i grać w piłkę normalną? E, tak, jak lepiej. chcesz e... grać, jak na dworze jest minus 10 stopni. No właśnie. A to na no lepiej, lepiej. No to, to, to jest do, ogólnie do gier to, Możesz sobie iść na, o, na halę i w koszykówkę pograć. Tak, no lepiej, ale nie zawsze można wyjść na halę i w koszykówkę pograć. Oj, i zawsze można. A co na przykład na Zatem, Kiedy się gra w koszykówkę, to się nie pije. A kiedy się gra w PSA, to można. No chyba, właśnie. chyba że wodę tak. mineralną. Wodę mineralną Nic jest najbardziej. Mi o wodzie nie mówcie. Nie gazowaną. No, nie gazowana właśnie. To twoja to się zagazuje pewnie. No, nie wiadomo. Dobra, Dut, ratuj ten podcast. Ale ja nie, nie mam, nie mam żadnego, żadnej taktyki, żeby wyjść z tego, bo już doprowadziliście do takiego stanu, z którego nie ma wyjścia. Jesteś prowadzącym, wymyślić coś. Trzeba to wszystko zabić. No to chyba tak teraz wypadałoby się pożegnać. Chyba nie, już... Nie, o co ty już chodzi? chyba nic nie mamy ciekawego. No co, to je coś wymyślimy zaraz. Rozmawiamy o 3DS-ie. Dobrze, to tak. To przede wszystkim prosimy o komentarze standardowo. Przyda nam się zwłaszcza po, tej, po, tej, e, po tym powrocie, w nowym składzie i z trochę odświeżoną formułą. Jak wam się podobało, jak wam się podobały żarty Tomka, <śmiech> no może <sami> finale, <śmiech> jak według nie, was wypadł wypad, wypad Silver jako debiutant. I poza tym ogólnie prosimy o aktywność. Jak na... wypadł prowadzący. No... Jeszcze ja nie miałeś wspomnieć o rekrutacji, że tak przypomnę. O akty ale no. jeszcze dojdę no, do tego i spaliłeś, spalił, Mówię, suspense. Spalił, spalił. Dobra, to może ty, ty, ty sobie powiedz, skoro już zacząłeś temat. Nie, nie, nie, nie. <śmiech> To mówisz nie, nawet i wiesz o czym. Ja bym ja że ty zapomnisz po prostu, no. Ja bym Nie no, robił, chodzi... Być dobry, źle. Przepraszam. chodzi o to, że otworzyliśmy rekrutację znowu i potrzebujemy ludzi do, do pomocy, do pisania, do odgrywania podcastów, do tworzenia materiałów wideo i powoli werbujemy nowych ludzi, ale oczywiście jeszcze im więcej werbujemy. was, tym lepiej. Jeżeli się zgłosicie, to dajemy wam wiele korzyści, o których możecie przypi... napisać, e, przeczytać. opieka dentystyczna. ZUS, składki. I zawsze jak będziecie chcieli, możecie napisać sobie do Tomka, podaję czas, numer, porozmawiać z nim o wodzie, o, o sensie grania w gry sportowe na konsolach i na komputerach. Więc macie... Na komputerach nie. Naprawdę, naprawdę, naprawdę szerokie szeroki spektrum profitów, jakie wynikają z racji faktu... Możecie dostać numer Gaduga, gadu No wiem, o, to również. Chociaż to jeszcze zobaczymy. Ale wszystko jest możliwe, wszystko przed nami. I możecie prowadzić przyszłe podcasty. No, tronizować mnie, co jest bardzo łatwe. Trudne. A jeszcze napiszcie, jeżeli będziemy nagrywać się oczywiście o tydzień, to możecie teraz napisać, kogo widzielibyście w roli prowadzącego z naszej, no jej, naszego tylko gru. Tylko mnie, mnie, tylko nie mnie, Boga, A, mnie. Głosujcie Duda. Płysyka. Głosujcie na Duda. To jedyny słuszny wybór. Już mogę? Nie. No, to teraz tak ku zaskoczeniu waszym powiemy... Dżin, nie, nie, Dzień dobry, dobry Dzień dobry! Kolejny odcinek słuchowiska! No, no dobra, dobra, to, numer to był trzynasty... To było trzynaste to było słuchowisko. Właściwie pierwsze, ale tak naprawdę trzynaste. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy, Teraz wymówicie bardzo. coś ciekawego. No. Co, coś ciekawego. Coś ciekawego. No, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia, do widzenia ślapagenia. <laughs> <laughs> Go <on it. laughs>